Inwigo to firma mająca dwa lata, drugie urodziny już świętowaliście, a pomimo tak młodego wieku i niewielkich rozmiarów przedsiębiorstwa robiąca karierę europejską, bo w kilku europejskich krajach już mającą swoich dystrybutorów, co jest przyczyną tego, że rolnicy wybierają Wasze rozwiązania, no bo to przecież dzięki rolnikom to osiągacie. Przyczyn jest kilka, bo wiadomo pierwszym elementem, który musi być spełniony jest odpowiednie portfolio produktów, a drugi element niezmiernie istotny, dobra jakość tych produktów. Gdyby któryś z tych czynników nie zadziałał, no to oczywiście można być na rynku jeden sezon, prawda? Ktoś spróbuje, okaże się, że jakość nie jest odpowiednia, już nie da drugiej szansy. Natomiast Invigo od samego początku stawiało na to, że oferujemy dobre produkty, Czasem jeszcze w lepszych formulacjach niż oryginalne rozwiązania, które wcześniej były na rynku. I poza tym oferujemy je w dobrej cenie, ale co jest chyba również istotne, jako jeden z nielicznych producentów środków postpatentowych dajemy również serwis. Dajemy serwis na serwis? najwyższym poziomie. Rozumiem serwis w przypadku maszyn, ale w przypadku chemii? Tak. Jest to serwis chyba czasem jeszcze bardziej istotny niż w przypadku maszyn, bo jeżeli maszyna się zepsuje, to wszystko widać. Często nawet dzisiaj komputer podpowie, co jest przyczyną awarii. Natomiast w przypadku środków ochrony roślin w zderzeniu, z pogodą, z warunkami trzeba również umieć podpowiedzieć jak zastosować czasem, wręcz powiedzieć, że przepraszamy bardzo, ale to nie jest pole na nasze rozwiązanie, bo po prostu e, nie byłoby to optymalne rozwiązanie. Stąd też ta obecność naszych przedstawicieli na polach, e, rozmowy z rolnikami, wizytacje plantacji sądzę, że są również bardzo istotnym, czy wręcz nawet kluczowym elementem naszego serwisu, czy współpracy może, e, ładniej mówiąc, współpracy z rolnikami, jak również z kanałem sprzedaży. De facto tak jakby przedstawiciel handlowy stał się doradcą rolnika, trwale współpracującym, czyli chyba to jest trochę to, o czym myślimy, mówiąc często prywatne doradztwo rolnicze, prawda? Tak, to jest dokładnie to i szczerze mówiąc, my w skrócie mówimy między sobą, że nasi, to są nasi przedstawiciele terenowi, ale... W zasadzie ich stanowiska to są stanowiska doradcze i formalnie i nieformalnie oni są naprawdę doradcami. Zresztą jednym z kluczowych kryteriów naboru do naszej firmy to jest wiedza rolnicza, wiedza techniczna, znajomość branży rolnej. Udało nam się zaprosić do współpracy najbardziej doświadczone osoby i śmiem tutaj śmiało, Stwierdzić, że są to najbardziej doświadczone osoby w branży rolnej w Polsce. Rolnik ma z tego dość oczywistą korzyść, taką, że ktoś wspomaga jego decyzję, że nie musi on ponosić 100% odpowiedzialności, tak jak w typowym sklepie rolniczym, no. gdzie wskazuje produkt, płaci mhm. cenę, ale 100% ryzyka jest po jego stronie. W dalszym ciągu wystarczająco dużo ryzyka i tak drzemie na barkach rolnika, natomiast... Każdy producent rolny, bo dzisiaj operowanie określeniem rolnik może nie jest najprostsze i najbardziej adekwatne, bo jest wielu przedsiębiorców rolnych, bardzo poważne biznesy zarządzane, wadające tysiącami hektarów rolnych, każdy potrzebuje wsparcia w podejmowaniu decyzji i wskazań co byłoby najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Oczywiście ryzyko w dalszym ciągu zależy od wielu czynników, od pogody, od od jakości sprzętu, którym dysponuje, od zachowania innych dodatków, które się w zbiorniku opreskiwacza również znajdą. No ale wiedza, świadomość jest niezmiernie istotna i rolnicy cenią sobie właśnie oferty przychodzące od takich firm, z którymi kontakt nie kończy się tylko w momencie sprzedaży. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o portfolio środków chemicznych: czy macie pokrycie wszystkich najważniejszych roślin rolniczych, czy jeszcze jakichś innych? Tak, mamy swoją ofertę głównie w uprawach. Zbóż, w uprawie kukurydzy, w uprawie rzepaku, bardzo mocno rozbudowaną, dobrą ofertę, można wręcz powiedzieć, że na dzisiaj prawie kompletną. Natomiast nie jesteśmy obecni jeszcze w uprawie ziemniaka a i, i buraka. Przy czym no, prowadzimy projekty, które mam nadzieję w niedługim czasie tę niedogodność wyeliminują.